Cześć. Dzisiaj omówię wszystkie duchy w fazmofobii. Jeżeli jesteście zainteresowani, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Gwarantuję, że po obejrzeniu tego materiału będziecie radzić sobie o wiele lepiej na koszmarnym poziomie trudności. Zapraszam. Spirit. Spirit to bardzo powszechny duch. Jest bardzo potężny, ale pasywny. Atakuje tylko wtedy, gdy musi. W największym stopniu broni swojego miejsca śmierci, zabijając każdego, kto zostanie przyłapany na nadmiernej gościnności. Na początku wspomnę tylko, że te opisy z naszego podręcznika łowców duchów Często nic nie znaczą, dlatego nie sugerujcie się nimi. Wróćmy do naszego straszydła. Spiryt nie jest zbyt ciekawym duchem, nie ma żadnych specjalnych umiejętności. Jedyne co wyróżnia go spośród innych duchów, to jego słabość. Kiedy w pobliżu spiryta użyjemy kadzidła, nie będzie mógł nas atakować przez 180 sekund. Inne duchy nie są tak wrażliwe na kadzidła, więc taki zabieg powstrzyma je na tylko 90 sekund. Jeżeli podejrzewamy, że mamy do czynienia ze spirytem, przyda nam się stoper. Wright. Wright to jeden z najniebezpieczniejszych duchów, jakie napotkasz. Jest to również jedyny byt, który potrafi lewitować i czasami przenika przez ściany. Przy tym duchu zaczyna się robić trochę ciekawiej. Zacznijmy od tego, że z tym przenikaniem przez ściany to nieprawda. Ich supermod działa trochę inaczej. Wright może w każdej chwili teleportować się do dowolnego gracza. Jeżeli akurat trzymamy włączony czytnik EMF, zobaczymy odczyt na poziomie 2. No albo 5. I nie bójcie się, ta umiejętność nie działa podczas hanta. Warto jeszcze wspomnieć o drugiej umiejętności tego ducha. Gdy wdepnie on w sól, nie zostawi śladów widocznych w świetle UV. Pomimo tego, że usłyszymy wyraźne kroki. Bardzo łatwo rozpoznać Wraitha. Phantom Phantom to rodzaj ducha, który może opętać żywą istotę. Najczęściej jest przywoływany przez tabliczkę Ouija. Wzbudza również strach w ludziach otaczających go. Nigdy nie spotkałem się z tym, by fantom kogoś opętał, ale kto wie. Gdy sfotografujemy jakiegokolwiek ducha, w naszym albumie pojawi się zdjęcie podpisane jako duch. Chyba nie powiedziałem niczego nowego. Taka fotka nie zachwyca jakością, ale możemy dostrzec na niej naszą zjawę. W przypadku fantoma nie będziemy w stanie podziwiać go na żadnej fotografii. Jeżeli fantom się nam ukaże i zrobimy mu zdjęcie, ten natychmiast zniknie. Zdjęcie co prawda nadal będzie podpisane jako duch, ale żadnego straszydła na nim nie uświadczymy. Tak samo zresztą jak zakłóceń. Kolejna jego umiejętność przypomina nieco tę, którą popisuje się w rajd. W dowolnym momencie Phantom może zdecydować, że przejdzie się do jakiegoś gracza. Tak po prostu. Możemy wyłapać tę umiejętność za pomocą czytnika EMF, ale tylko w miejscu, gdzie postanowi zacząć swoją wędrówkę. Podczas Hanta Phantom miga z mniejszą częstotliwością niż inne duchy. To sprawia, że ciężej go dostrzec. No i ciężej zrobić mu zdjęcie. I nie. Sfotografowanie go podczas hanta nie sprawi, że zniknie i da nam spokój. Niestety. Gdy fantom się nam ukaże, obojętnie czy podczas hanta, czy eventu, nasze zdrowie psychiczne spada dwa razy szybciej niż w przypadku innych duchów. Działa to w zasięgu 10 metrów od naszego ducha, albo po prostu, gdy słyszymy bicie naszego serduszka. Poltergeist – Jeden z najsłynniejszych rodzajów duchów, poltergeist, zwany również jako hałaśliwa istota, może manipulować obiektami wokół, aby wzbudzać strach w swoich ofiarach. Co to dużo mówić, poltergeist rzuca przedmiotami znacznie częściej niż inne duchy. Ponadto potrafi rzucać nimi bardzo mocno. Jego specjalna umiejętność polega na wprawieniu w ruch wielu rzeczy równocześnie. Warto tu dodać, że obniża nam to zdrowie psychiczne, jeżeli jesteśmy w pobliżu tego wątpliwej jakości przedstawienia. Każdy przedmiot, który wtedy rzuci, obniża nam sanity o 2%. Banshi. Śpiewająca syrena, znana z tego, że śpiewem wabi swoje ofiary. Wiadomo, że wybiera konkretną ofiarę, zanim zadaje śmiertelny cios. Niezwykle interesujący duch, jeżeli gramy w towarzystwie. Normalne duchy, gdy chcą nas zaatakować, patrzą na średnie sanity drużyny. W przypadku Banshee jest trochę inaczej. Nasza śpiewająca syrena wybiera sobie losowo jedną osobę i patrzy tylko na jej zdrowie psychiczne. Jeżeli gracz ten utrzyma swoje sanity dostatecznie wysoko, np. poprzez niewychodzenie z wana, duch nigdy nie zaatakuje. Kiedy cel Banshee jest w środku nawiedzonego przybytku, będzie on wtedy jedyną osobą narażoną na niebezpieczeństwo. Duch będzie gonił tylko za swoim życiowym wyborem, ignorując przy tym resztę smutnych z powodu odrzucenia graczy. Hello, Betty. <grystanie> Betty, oh. <grystanie> yes, dobra. Gdy natomiast cel siedzi w cieplutkim wanie, Banshee będzie zachowywać się jak normalny duch podczas Hanta. To oznacza koniec ulgowego traktowania. Wspomnę jeszcze o pewnej mocy tego ducha. Banshi może w każdej chwili podejść do swojego celu. Działa to tak jak w przypadku fantoma. Nasza śpiewaczka może wyjawić swoją tożsamość również w inny sposób. Gdy weźmiemy do ręki mikrofon paraboliczny i skierujemy go na ducha, usłyszymy straszne dźwięki. To wiadomo. Istnieje jednak pewien krzyk, który tylko Banshi potrafi z siebie wydobyć. No nie wiem... Jeżeli to jest rajdu. Dobra, to jest Banshi, ok. Na koniec, dodam tylko, że Banshee preferuje robić nam śpiewające eventy, które zresztą wysysają nam więcej zdrowia psychicznego. Jin. Jin jest duchem terytorialnym, który zaatakuje, gdy poczuje się zagrożony. Wiadomo nam, że może się przemieszczać z ogromną prędkością. To pierwszy duch z tych groźniejszych. Posiada on dwie specjalne umiejętności, ale by z nich korzystać, zasilanie w domu musi być włączone. Gdy nie ma prądu, jest jak zwykły duch. Pierwszą jego umiejętnością jest jego niebywała szybkość. Gdy zobaczy swoją ofiarę, przyspiesza niczym rewenant. Zwalnia dopiero, gdy zbliży się do niej na dwa metry. Ale raczej nie chcemy, by znalazł się tak blisko nas. Jean potrafi również wyssać nam 25% zdrowia psychicznego. Tak po prostu. Bez powiadomienia nas o tym. Oczywiście jeżeli będziemy akurat w zasięgu 3 metrów, gdy używa tej niezbyt sprawiedliwej umiejętności. Warto wspomnieć o tym, że Jean nigdy nie wyłączy zasilania w domu, przynajmniej w normalny sposób, wciąż może włączyć zbyt wiele świateł i spowodować przeciążenie. Mara Mara jest źródłem wszystkich koszmarów, czyniąc ją potężniejszą w ciemności. Trochę dziwne to zdanie, no ale nie ja je pisałem. Mara lubi ciemność. Jeżeli znajduje się w ciemnym pokoju, może nas hantować już od 60% sanity. Większość duchów może nas atakować dopiero od 50% Sanity. Jeżeli jednak zdecydujemy się zapalić światło w jej pomieszczeniu, straci nieco na mocy. W oświetlonym pomieszczeniu może nas atakować od 40% Sanity. Trzeba jednak z tym uważać. Mara ma dużą szansę przenieść się z oświetlonego pomieszczenia do takiego, które oferuje więcej cienia. Aha, i świeczki się nie liczą. Nasza mroczna przyjaciółka nigdy nie włączy światła. Warto o tym pamiętać, gdy jakiś duch zdecyduje się nam nieco rozświetlić mrok. Ponadto Mara bardzo często gasi światła. Dotyczy to również eventów, w którym rozbija żarówki. Na koniec wspomnę jeszcze o jej mocy specjalnej. Gdy zapalimy światło w pobliżu Mary, ta ma szansę zgasić je nam niemal natychmiast. Po tym można ją zidentyfikować. Revenant Revenant to brutalny duch, który atakuje bezkrytycznie. Ich prędkość może być myląca, ponieważ są powolne, gdy są uśpione, jednak gdy tylko zaczną polować, mogą poruszać się niesamowicie szybko. Revenant jest bardzo powolny, kiedy nas nie widzi. Jeżeli schowamy się przed nim i wsłuchamy się w jego kroki, usłyszymy jak rzadko je stawia. Łatwo go w ten sposób rozpoznać, trzeba jednak uważać, kiedy tylko nas zobaczy, rzuci się w szaleńczą pogoń i jest wtedy dwa razy szybszy niż przeciętny duch. Shade Shade znany jest również jako nieśmiały duch. Istnieją dowody na to, że Shade zatrzyma wszelkie paranormalne zjawiska, jeśli w pobliżu znajduje się więcej ludzi. Shade jest zdecydowanie najnudniejszy ze wszystkich duchów. Jak zapewne się domyślacie, charakteryzuje się on bardzo małą aktywnością. Ciężko go przez to zlokalizować. Nasz nieśmiały duch może atakować dopiero od 35% naszego zdrowia psychicznego. Ponadto nie będzie w stanie nas hantować, jeżeli znajdujemy się w tym samym pokoju co on. To wszystko czyni go najmniej groźnym duchem. I jednak jeżeli nas jakimś cudem dopadnie, no to będzie trochę wstyd. Warto dodać, że częstotliwość ghost eventów zależy od poziomu naszego sanity. Im jest niższa, tym bardziej shade będzie skłonny do pokazania swojej buzi. No, może nie do końca. Duch ten preferuje raczej eventy z kulą dymną i chuchaniem nam do uszu. Gdy jednak przyjdzie mu się nam ukazać, najchętniej przybiera przezroczystą lub cienistą formę. Demon. Demony to najbardziej agresywne duchy, jakie kiedykolwiek napotkaliśmy znane z tego, że atakują bez powodu. Wydają się czerpać przyjemność z polowania. Tu zaczyna się robić nieco strasznie. Demon bardzo lubi hamtować. Może to robić już od 70% sanity. Oczywiście w taki normalny sposób. Musicie wiedzieć, że moc specjalna tego agresora pozwala mu hamtować kiedy tylko chce. Nawet gdy nasze zdrowie psychiczne w ogóle nie spadło. Uważajcie na sytuację, gdy demon atakuje was zaraz po włożeniu klucza do zamka i przekroczeniu progu nawiedzonej posiadłości. Co prawda po wykorzystaniu tej umiejętności musi odczekać jakiś czas, ale i tak uważajcie. Jako, że polowanie to ulubiona rozrywka demona, czas pomiędzy jego atakami może być krótszy niż u innych duchów. Minimalny czas, po którym demon może znów hamtować wynosi 20 sekund. W przypadku innych zjaw przerwa trwa 25 sekund. Niedużo, ale to zawsze jakaś różnica. Wspomnę jeszcze, że kadzidła są mniej efektywne w przypadku tego ducha. Gdy wyczuje woni naszego pachnidła, powstrzyma go tylko na 60 sekund. Przypomnę, że w przypadku pozostałych duchów czas ten wynosi 90 sekund. Na szczęście możemy się przed nim bronić za pomocą krucyfiksów. Jak zresztą przeciwko każdemu duchowi. Nasze dewocjonalia mają w przypadku demona większy zasięg działania. Ze standardowego promienia 3 metrów zasięg wzrasta do 5 metrów. Jurej Jurej to rodzaj ducha, który powrócił do fizycznego świata zazwyczaj z nienawiści lub w celu zemsty. Tu będzie krótko. Moc specjalna Jureja obniży nam zdrowie psychiczne o jakieś 15%. Jeżeli jej użyje, drzwi w jego pobliżu zamykają się. Trzaśnięcie następuje z lekkim opóźnieniem. Jeżeli odpalimy w jego pobliżu kadzidło, pójdzie do kąta i nie będzie mógł opuścić pokoju przez 90 sekund. ONI Oni uwielbiają straszyć swoje ofiary tak bardzo, jak to tylko możliwe, zanim zaatakują. Często widuje się je w swojej fizycznej postaci, strzegące miejsca śmierci. ONI to takie przeciwieństwo Shade'a. Jak możecie się domyślić, jest bardzo aktywny. Oznacza to więcej eventów, więcej rzucania i więcej bawienia się światłami. Taki jego urok. Nasz aktywny przyjaciel ma również całkiem mocny rzut. Działa to tak samo jak w przypadku poltergeista. Nie może jednak rzucić wieloma przedmiotami jednocześnie. Wspomnę jeszcze, że Oni nigdy nie zrobi nam eventu z kulą dymną. Warto sobie to zakodować w głowie. Pozostając jednak w temacie eventów, duch ten raczej unika przezroczystej i cienistej formy. Co nie znaczy, że nie może się w takowych ukazać. Robi to po prostu rzadziej. I okej. Okay. Yokai to pospolity typ ducha, którego przyciąga ludzki głos. Zwykle można go spotkać w domach rodzinnych. Trochę taki atencjusz. Jokaj lubi jak się do niego mówi. Do tego stopnia, że gdy odezwiemy się w jego pobliżu, może próbować nas hantować już od 80% sanity. Pogawędki z nim zwiększają również jego aktywność. Uważajcie co do niego mówicie, żeby go czasem nie obrazić. Podczas hanta Yokai nagle głuchnie. Słyszy głosy tylko w promieniu dwóch metrów. Tyczy się to również latarek i innych sprzętów elektronicznych. Hantu Hantu to rzadki duch, który żyje w najzimniejszym klimacie. Wydaje się, że zimno czyni go bardziej agresywnym i wzmocnionym. Nie wiem czy zimno czyni go bardziej agresywnym, ale na pewno szybszym. Gdy Hantu nas atakuje, jego szybkość zależy od temperatury w danym pomieszczeniu. Im zimniej, tym jest szybszy. To chyba jasne. To jedyny duch, który nie przyspiesza, gdy nas zobaczy. Możemy więc ganiać się z nim w kółko, oczywiście do czasu. Gdy duch przebywa w pokoju, ochładza jej nieco, co w przypadku Hantu czyni go szybszym, uważajcie na to. Nasz zimnolubny przyjaciel nigdy nie włączy zasilania w domu. Bo po co miałby to robić? Ponadto ma dwa razy większą szansę na wywalenie nam prądu. Gdy Hantu przebywa w pokoju, w którym temperatura spadła poniżej 3 stopni, możemy zaobserwować jego mroźny oddech. Wygląda on tak samo jak u graczy. Wspomnę tylko, że martwi nigdy nie zobaczą tego niesamowitego zjawiska. Trzymajcie się więc przy życiu. Na koniec wspomnę tylko o tym, że na koszmarnym poziomie trudności Hantus zawsze będzie powodować mroźne temperatury. Gorio Gorio to przebiegły duch, który może zostać ujawniony przez światło laserowe tylko kiedy jest oglądany przez kamerę. Dotsy gorio widoczne są tylko przez kamerę. W prawdziwości niestety ich nie uświadczymy. Nie uświadczymy ich również, gdy ktoś znajduje się w jego pokoju. Trzeba więc grzecznie ustawić się za drzwiami. Gorio podróżuje zdecydowanie najmniej spośród wszystkich duchów. Zazwyczaj trzyma się swojego pokoju. A i podobnie jak u poprzednika, jeżeli gramy na koszmarnym poziomie trudności, jednym z dowodów Gorio zawsze będą docy. Myling. Myling to bardzo głośny i aktywny duch. Lotki mówią, że podczas polowania na zdobycz zachowują się cicho. Podczas Hanta Miling rzeczywiście zachowuje się cicho, ale tyczy się to jego kroków. Możemy je usłyszeć tylko w promieniu 9 metrów. Tak się szczęśliwie składa, że to mniej więcej taki sam dystans, w którym nasze sprzęty elektroniczne wariują w obecności ducha. To oznacza, że powinniśmy słyszeć kroki Mailinga tylko wtedy, gdy nasza latarka miga. Dodatkowo, Myling odzywa się znacznie częściej, gdy trzymamy mikrofon paraboliczny. Onrio. Onrio jest często określany jako gniewny duch. Kradnie dusze z ciał umierających ofiar w poszukiwaniu zemsty. Wiadomo, że ten duch boi się każdej formy ognia i zrobi wszystko, aby być jak najdalej od niego. Bardzo nie lubi ognia. Świeczki działają na Onrio jak krucyfiksy na inne duchy. Dopóki w jego zasięgu znajduje się zapalona świeczka, nie musimy obawiać się żadnej agresji. Jeżeli Gniewny Duch podejmie próbę ataku, zamiast tego zgasi świeczkę. Swoją drogą świeczki mają priorytet nad krucyfiksami. Jeżeli zgasi nam ostatnie źródło ognia, istnieje prawdopodobieństwo, że zacznie Hanta. Szansa na to wynosi 50%. Dotyczy to zarówno świeczki, jak i zapalniczki. Hmm. Pamiętacie jak czytałem coś o kradzieży dusz? No cóż, ma to pewne przełożenie na rzeczywistość. Kiedy Onryo dopadnie gracza, zjada jego duszę, co tam z nią robi. Każda taka dusza zwiększa szanse na hanta przy zgaszeniu świeczki. Może powinienem wspomnieć o tym na początku, ale Onryo może nas atakować już od 60% sanity. Uważajcie tam na siebie. The Twins Doniesiono, że te duchy naśladują nawzajem swoje działania, atakują na przemian, aby zmylić zdobycz. W przypadku The Twins w pewnym sensie mamy do czynienia z dwoma duchami. Jest ten główny duch i jego przydupas. Obaj mogą wchodzić w interakcje z otoczeniem, co może nas nieco zmylić. Przydupas nie może dać nam żadnych dowodów, z wyjątkiem EMF-5. Nie może również zbytnio oddalić się od swojego głównego brata, czy tam siostry. To tak jakbyście wyprowadzali psa na smyczy. Bliźniaki mogą wchodzić w interakcję z otoczeniem w tym samym czasie. Co ciekawe, gdy The Twins zdecyduje się na Hanta, może wystartować z pozycji głównego ducha, jak i przedupasa. Warto wiedzieć, że główny duch porusza się nieco wolniej od normalnego ducha, a przedupas trochę szybciej. Około 10% różnicy. Raidżu. Raidżu to demon, który żywi się prądem elektrycznym. Chociaż ogólnie są spokojni, mogą stać się agresywni, gdy są przytłoczeni mocą. Kolejny szybki duch. Gdy w pobliżu Raidżu znajduje się włączony sprzęt elektroniczny, może hantować już od 65% naszego sanity. Jeżeli chcemy tego uniknąć, radzę wyłączać mf i docy. Kiedy nasz elektryczny demon zdecyduje się nas zaatakować, włączone sprzęty sprawią, że będzie on bardzo szybki. Odległość, w jakiej musi znaleźć się od sprzętu, różni się w zależności od mapy. Im mniejsza mapa, tym bliżej musi podejść. Lepiej nauczyć się oszczędzania baterii. Ponadto, Rajju zakłóca pracę naszych sprzętów z większej odległości niż inne duchy. A, no i na koniec wspomnę, że czujniki ruchu i dźwięku oraz kamery na głowę nie zaliczają się do sprzętów elektronicznych. Według Raidżu oczywiście. Obakę. Obakę to przerażający zmiennokształtni, mogący przybierać różne formy. Widziano, jak przybierają humanoidalne kształty, aby przyciągać swoją zdobycz. Nasz przerażający zmiennokształtny ma tylko 75% szans na zostawienie odcisków palców, kiedy dotyka drzwi, włączników i klawiatur itd. Tak Każdy inny duch, który może zostawiać odciski palców, ma na to 100% szans. Kiedy obake podotyka naszych drzwi, ma szansę zostawić unikalny ślad. W przypadku drzwi, zostawi nam odcisk z sześcioma palcami. A jeżeli chodzi o włącznik światła, zostawi nam dwa palce zamiast jednego. Duch ten ma jeszcze jedną ukrytą umiejętność. Kiedy jej używa, skraca czas przez który widoczne są wszelkie odciski palców o połowę. Wspomnę tylko, że odciski palców znikają same w czasie dwóch minut. Mimik Mimik jest nieuchwytnym, tajemniczym duchem naśladowcą, który imituje cechy i zachowania innych, w tym inne typy duchów. Ten naśladowca, jak sama nazwa wskazuje, naśladuje inne duchy. Może stać się każdym, które omawiałem w tym filmiku. Taka zmiana może następować co 30 sekund. Warto dodać, że może być tylko jednym duchem naraz i nie zmieni się podczas hanta. Nasz entuzjasta sztuki mimetycznej zawsze będzie wytwarzać ghost orby. Więc jeżeli znajdziecie 4 dowody, no albo w przypadku Nightmera 3 dowody, wtedy zdemaskujecie podrabiańca. Moroi! Moroi powstali z grobu, aby wyssać energię z żywych. Znani są z tego, że nakładają na swoje ofiary klątwy, które można wyleczyć jedynie za pomocą antidotum lub uciekając bardzo daleko. Ten duch lubi kląć. Takową klątwą można zarazić się, gdy dostaniemy odpowiedź na spirit boxie lub usłyszymy jakiś podejrzany dźwięk na mikrofonie parabolicznym. Może to być odgłos kroku albo szepty. Wiecie o co chodzi. Klątwa ta powoduje, że nasze zdrowie psychiczne spada dwukrotnie szybciej. Na szczęście to nie działa poza domem. Możemy wyleczyć się z tej choroby za pomocą Sanity pillsów. Niby wystarczy jeden, ale dla pewności można zjeść je wszystkie. Moroj jest tym szybszy, im mniej mamy zdrowia psychicznego. Trzeba na to uważać, bo potrafi rozwinąć olimpijskie prędkości. Jego słabością są kadzidła. Jeżeli podczas hanta takowe odpalimy, duch nie będzie mógł nas zabić przez 12 sekund. Przy innych duchach kadzidło działa tylko 6 sekund. Diogen. Czasami otoczony nieskończoną mgłą. Diogen od lat wymyka się łowcom duchów. Doniesiono, że te duchy potrafią znaleźć nawet najbardziej ukrytą zdobycz, po czym prześladują ją aż do jej wycieńczenia. Jednym słowem, mistrz gry wchowanego. Nie da się ukryć przed tym duchem, co czyni go trochę strasznym. Ale tylko trochę. Dio Gen cały czas nas widzi. Podczas Hanta wybiera sobie gracza i po prostu do niego biegnie. Im dalej od nas się znajduje, tym jest szybszy. Lecz gdy tylko znajdzie się dostatecznie blisko, drastycznie zwalnia. Jeżeli postanowimy biegać wokół stołu, ciężko będzie mu nas złapać. Możemy tak naprawdę nawet chodzić. rozmawiamy z nim przez spirit boxa, ma szansę wydać dość niepokojący i dwuznaczny dźwięk. Jen może zacząć hanta dopiero od 40% naszego sanity, prawie jak Shade. Ponadto ma większą szansę pokazania się na docach oraz złożenia autografów w naszej książce. Warto wspomnieć, że podczas polowania pozostaje w swej widocznej formie znacznie dłużej, a znika na krócej. Taki trochę odwrotny fantom. Taje. Wiadomo, że taje szybko się starzeją, nawet w życiu pozagrobowym. Z tego, czego się dowiedzieliśmy, wydaje się, że ich stan pogarsza się szybciej w obecności żywych. Bardzo szybko się męczy. Niby starzenie dotyczy każdego z nas, ale w jego przypadku jest to naprawdę szybkie starzenie się. Dodaje sobie lat mniej więcej co dwie minuty. Na samym początku duch ten jest bardzo aktywny. Może hantować już od 75% sanity. Do tego jest bardzo szybki. Prawie jak rewenant. Z biegiem czasu jego aktywność spada. Jest coraz wolniejszy i nie może już hantować od tak wysokiego poziomu sanity. Starość nie radość. Jeżeli akurat trafi nam się tablica OIDJA, możemy spytać ją o wiek ducha. Liczba latek będzie się zwiększać, jeżeli będziemy systematycznie zadawać to pytanie. Warto jeszcze dodać, że duch ten nie przyspiesza, gdy nas zobaczy. Coś jak Hantu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku, jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba Gościnnie Czytała Gosia, znana jako Gosplay. Pa!